Witamy wszystkich po raz kolejny w audycji, która nazywa się 100 Gram popkultury. Kultury, a przed mikrofonami dzisiaj Maciej Skwara, Arkadiusz Tędowski i Łukasz Mocek. Witam panowie. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Warunki jak zwykle spartańskie, warunki jak zwykle polowe, czyli to co lubimy najbardziej. Mobilne studia i tego Widzę, typu rzeczy. w samochodzie. Tak jest. Zostałem wyekspediowany <laughs> z mojego własnego domu. No i nagrywam w samochodzie. Ale czego nie robi się dla hobby? Czego nie robi się dla podcastu? Czego nie robi się, aby zażyć 100 gram popkultury? Czego nie robi się dla was, drodzy słuchacze? O właśnie, wyjąłeś mi to z ustarku. Maciej, nie było dawno co słychać, jak żyjesz, dlaczego studio z czarnego zmieniłeś na czerwone? E, nie było mnie długo, gdyż e, ja jestem strasznie zarobiony. Wiesz, że aktualnie e, e, mam bardzo dużo czasu, a w związku z tym na nic tego czasu nie mam i ogarnięcie siebie, e, no i przede wszystkim dogranie terminów z dwoma pozostałymi prowadzącymi czasami graniczy z cudem. Ale dzisiaj jestem i mam nadzieję, że zostanę tutaj na dłużej. No dłużej, do następnego razu. U kogo pożar? U mnie jedzie za oknem, jakaś, jakaś karetka, czy coś takiego. Przejechała już daleko. No. Ja w samochodzie nie mogę posiedzieć, bo mi się aktualnie samochód został ciężko ranny, zepsuł się. Jucha spod niego wyleciała, jakaś czarna i, i stoi po prostu na takim odludnym parkingu. I chyba go na złom już oddam, nie będę już go po prostu reanimował i, i niestety będę musiał się z moją Renią pożegnać. No masz okazję Rena, w końcu... Renatą. Masz w końcu okazję na dobre przesiąść się no. na rower. No tak. Właśnie chciałem zasugerować, że mógłbyś przerobić e, Renię na studio. Brać przykład... Tylko za daleko od Wifisto i, i, i, i bym musiał chyba ją dopchać pod dom. Dop to podepniesz sobie internet do Reni. A u ciebie umie pogotowie, u ciebie pies, a u Maćka dzieci. Dokładnie. Idą mi krzyki. Takie to są ciężkie Właśnie, bronki. drodzy państwo, tak. Że, żeby poczuć klimat spartańskich warunków, to trzeba sobie brać poprawkę na karetki, dzieci i szczekające psy. To wszystko tylko w audycji Instagram popkultury. Kultury. E Zanim pojawi się nasza kolejna audycja, dzisiejsza, ta, której słuchacie, wy cały czas możecie słuchać poprzedniego, piątego spotkania. Już wpływają do nas komentarze związane właśnie z tamtym spotkaniem. Pod audycją na stronie 100grampopkultury.pl zameldowały się dwie osoby jest to Janko Walski bardzo dobry odcinek poproszę częściej spełnimy prośbę naszego szanownego kolegi z Irlandii częściej będziemy przyklejać się do mikrofonów kolejny z komentatorów to Paweł Duraj który cieszy się z nowego odcinka zrobił nam nawet meksykańską falę jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda meksykańska fala robiona w komentarzach tekstowych to 100 grampopkulturypl Ciekawe, jak wygląda meksykańska para robiona, robiona dźwiękowo. I teraz ty musiałeś, musiałbyś przyjąć. To, no właśnie, my powinniśmy się prze, przełączyć, ale to musimy się na offline kiedyś synchronizować, dobrać odpowiednie dźwięki i taką meksykańską falę wtedy możemy wypróbować. Promosa możemy tutaj. takiego nagrać. Tak, o właśnie, dobry pomysł. Meksy Meksykańska fala to był bardzo popularny motyw przed Euro 2012, jeżeli pamiętacie, to nawet jedna z propozycji muzycznych na Euro 2012 to była właśnie nie Meksykańska Nie wiem, nie pamiętam, fala. z mojej jaźni wszystkie te hity zostały wyparte przez Coco Coco Euro Spoko. <laughs> Zaglądamy również na naszego Facebooka facebook.com Kośnikstogram 100 gram popkultury tam również słowa zadowolenia z tego, że wróciliśmy po tak długiej przerwie Robert C. czekał na kolejny odcinek, no i oczywiście się doczekał, mamy nadzieję, że doczeka się również na to, na spotkanie szóste, które właśnie teraz realizujemy, pod wpisem na temat piątego spotkania mamy również komentarz od Miedzianki która również doczekała się kolejnego odcinka, oraz od Izy i odnosi się do tego, o czym mówiliśmy, bardzo ciężko mi było zacząć trudny wybór. Dlatego byłam zdziwiona, kiedy nagle nie mogłam się od tej książki oderwać. O, ja tutaj miałem dokładnie to samo. Męczyłem się na początku, bo kompletnie nie mogłem spamiętać imion i nazwisk poszczególnych bohaterów. I, i cały czas jakby nie mogłem się wbić w fabułę, bo nie wiedziałem, kto, kto jest kim. Tak, tak na początku to wszystko jest przeplatane tymi kolejnymi e, postaciami, które się pojawiają w, w, w trudnym wyborze. E, Filomenę widziałam, przepiękny film. E, to, to jest jakby kol kolejna zachęta do tego, żeby to obejrzeć, po tym, co Arek opowiedział i teraz po tym, co tutaj czytamy. Też uroniłam łezkę, a humor w tym filmie, pomijając główny wątek, był idealnie wyważony. Kawałek kulki kiedyś słuchałam, o, i tu powinienem zaśpiewać. Kolegi, tata, jest on policjantem, Tara. A, widzisz. A to są słowa piosenki, tak? Ja tak. Nie wiedziałem, jak to dokleić. <grym> Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarze, które właśnie pojawiają się na 100 popkultury.pl oraz na naszym Facebooku. Czekamy na więcej. Do tych komentarzy, które jeszcze do nas wpłyną. A, a czy ja mogę jeszcze dwa słowa w kwestii komentarzy? Tak, oczywiście. Proszę bardzo, szanowny kolego. To ja chciałem powiedzieć, że wyjątkowo z tych wszystkich komentarzy najbardziej cieszą mnie te napisane przez Izę i Miedziankę z tego powodu, że bardzo lubię czytać komentarze zamieszczane przez dziewczyny. Brawo! Poklaskałem ja, Arn. Tutaj jeszcze takie dopełnienie tych wszystkich komentarzy, które spłynęły w ostatnim czasie. Ja mówiłem o hieroglifach, które Miedzianka umieściła pod pierwszym odcinkiem naszej audycji no i pojawiły się wyjaśnienia co one oznaczają, chodziło o nazwiska aktorów którzy pojawiają się w serialu o którym mowa to tyle tytułem wstępu, chyba że panowie jeszcze macie jakieś anegdotki z życia codziennego a jeżeli nie to przechodzimy do konsumpcji treści, którą chcemy ja myślę, że anegdotki z życia yy, będą miłymi przerywnikami podczas dzisiejszego spotkania przejdźmy do meritum ja bym chciał zanim przejdziemy do meritum <głosy> powiedzieć tak właśnie chciałem Was zapytać bo pomyślałem sobie, że dobrym takim panelem w naszym podcastie byłoby co zakupiliśmy czym się zainteresowaliśmy co nam w ręce wpadło i, i uchwyciliśmy gdzieś tam może na jakiejś promocji Eee, I co Wy na to? Ja kupiłem ostatnio komplet szklanek. <głos> na promocji. <głos> Okej. Okay. To żeby było Wam łatwiej, to może ja się pochwalę najpierw, co ja kupiłem, bo przedwczoraj była fajna promocja na księgarni internetowej. Eee, jak ona się nazywała? O Jezus. Wirtualo. na Wirtualo. Eee, dostałem tak zwany cynk od kolegi. Przemka bo promocja trwała tylko 4 godziny między 20 a 24 i było około 700 książek przecenionych o 60% strasznie ciężko internet chodził, ciężko ta strona chodziła chyba ludzie tam się rzucili mocno na tą promocję więc po wielkiej bitwie z moim komputerem i ze stroną udało mi się zakupić dwie książki panny Pani Joanny Bator, książki pod tytułem Rekin z parku Jojogi i japoński wachlarz powroty. Ja z panią Bator już miałem przyjemność się poznać znaczy z jej książką. Z książką pod tytułem Ciemno prawie noc. I bardzo mi się ta książka po prostu podobała. Zresztą wygrała nagrodę Nike za rok 2013. I o tej książce może kiedyś opowiem, bo książka jest naprawdę świetna. Pani Bator ma... Idealne ucho do, do dialogów, do dobrych tekstów, zasłyszanych gdzieś od ludzi i wkładanych w usta swoich bohaterów. No to jest bardzo ciekawa pozycja. No, a teraz jestem ciekawy te, tych dwóch książek: Rekin z parku Yo i Japoński Wachlarz. To są w klimatach właśnie orientalnych jakieś książki, reportaże. Nie wiem dokładnie, jeszcze po prostu zakupiłem, ściągnąłem na Kindle i po prostu sobie leży, nawet nie zdążyłem nawet otworzyć tego. Aha. Czeka na swoją rolę. Ja ostatnio też zakupiłem sobie książki, właściwie audiobooki, nie audiobooki, e-booki e jako stary wyjadacz kryminałów, zakupiłem sobie dwie książki. Piotra Głuchowskiego jego pierwszą książkę Umarli tańczą oraz długo, drugą Lud nad głową no Piotr Głuchowski no przede wszystkim to dziennikarz, dziennikarz gazety wyborczej ale od jakiegoś czasu próbuje się właśnie zmierzyć z kryminałem, wychodzi mu to całkiem przyzwoicie. Jego pierwsza książka właśnie Umarli tańczą. Jestem w trakcie jej czytania i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. A Lud nad głową, który sobie ostatnio właśnie zakupiłem, jest, o czym jeszcze Arek dzisiaj będzie mówił, nominowany do Polskiej Nagrody Kriminałów, tak, Do wielkiego kalibru. Obie książki udało mi się znaleźć w promocji w publio.pl w księgarni Agory, no i nie ukrywam, że z Obiema wiąże dość duże nadzieje co do dobrej, popkulturalnej pop rozrywki. A papa, pa, pa, a ty oprócz panek coś? <głosy> nie no, oczywiście ze szklankami to był żart, bo wiedziałem, że chodzi ci o takie treści bardziej ambitne. Okay z nami to jest zupełnie inna sytuacja, bo ja już chyba tutaj kiedyś podczas 100 Gram Pop Kultury mówiłem, że my robimy tak, że sprzedajemy książki. Sprzedajemy książki i kupujemy książki. Czekamy na jakąś super promocję, tak jak to mogliście usłyszeć podczas naszego pierwszego spotkania, gdzie kupuje się pudełko książek. No i nie oszukujmy się, te książki przez jakiś czas jednak zalegają, zanim zostaną przeczytane. Część idzie znowu na sprzedaż i, i, i coś nowego trafia do nas, ale jakby kolejka takich książek cały czas z, z tam kwitnie. Więc nic świeżego, ale są rzeczy, które podejrzewam, w pierwszej kolejności przeczytam. Dziś skończyłem jedną książkę, teraz kończę książkę poza schematem. To jest książka zupełnie, to nie jest beletrystyka, troszeczkę inny klimat. A z książek, które w najbliższym czasie będę chciał przeczytać, to Emigranci, to o czym wspominałem ostatnio. I teraz mogę dokreślić, że autorką jest Susan Mauschart. i w tym projekcie, tak jak pół roku, znaczy nie pół roku, pół roku w PRL-u. Tak. Tak, PRL dokładnie. Roku. To tak samo tutaj jest pół roku bez internetu, telefonu i telewizji, czyli ten, ten, ten projekt jest jakby, no muszę przyznać, że bardziej ambitny i jednak wymaga więcej wyrzeczeń. Mm. I, o, wiele i... miliardów ludzi tak żyje. A misze. Wziąłem, wziąłem sobie też na celownik y, niezbędnik obserwatorów y, gwiazd, czyli jakby drugą książkę. Y, drugą książkę Matthew Quicka, autora poradnika pozytywnego myślenia. To, to jakby zostało kupione w pakiecie, ale nie chciałem się od razu raczyć książką tego samego autora po, po przeczytaniu poradnika. Odnośnie jakby zdradzania tego, co, czym będziemy Was raczyć w kolejnych odcinkach, to jeżeli śledzicie nasz fanpage na Facebooku, to wiecie, że my wrzucamy grafiki związane z odcinkami. Ostatnio zrobiliśmy to odrobinę wcześniej, nim pojawił się odcinek. Podejrzewamy, że w tym tygodniu będzie podobnie. No i tam Fajna, fajna zabawa i fajna propozycja zabawy się pojawiła, którą zaproponowała miedzia, miedzianka, jedna z miedzianek, że tak się wyrażę, przepraszam, e, że po prostu na podstawie grafiki, która pojawia się na Facebooku, e, nasi słuchacze mogliby zgadywać o czym będziemy mówić w odcinkach. Postaram się zrobić grafikę następną e, bardziej trudną, nie, będą, nie będzie tak oczywista. Ja podejrzewam, podejrzewam, że Błażej Król nie był oczywisty tam. W... No Błażej Król e, nie był oczywisty, on był taki... No, no to nie jest postać e, znana z, z telewizji. Ja, ja na początku sam myślałem, myślałem, że to jest pan z, z, z, z pół roku w PRL-u. No też myślałem, nawet jak to zrobiłem. <laughs> Wyglądał mi, tak, tylko tamten, tam, tamten był bardziej łysy. Chociaż można by było iść w kierunku, w kierunku za, Cze za czeski. Ale, ale kwestie konkursów obrazkowych e, powiedzmy, że rozważymy. Na razie potraktujmy to w ramach sportu i takiej luźnej rozrywki bez nagród. Ale jak się rozwiniemy to kto wie co się wydarzy. Może, może popłyniemy w stronę bardzo trudnych konkursów rysunkowych. No dobrze Kalam Kalambury. Dobrze, kalambury. To w końcu przejdźmy już do meritum, bo Późna noc się zbliża, chociaż za oknem jeszcze dnieje, bo dzień jest coraz dłuższy. Temacik taki mój, z mojej strony. Zbliża się 11 edycja nagród wielkiego kalibru. To są nagrody przyznane, przyznawane w kategorii literatury kryminalnej w Polsce. No i przy okazji zawsze Międzynarodowego Festiwalu Kryminału zostają te nagrody. Rozdawane. Zresztą bardzo ładnie ta nagroda wygląda. To jest taki, jakby grawerowany e, historyczny pistolet skałkowy, czy coś takiego, czy kolba od niego nawet. Nie wiem, to, ładnie to wygląda w każdym razie. No i w tym roku we Wrocławiu e, 31 maja będzie rozdanie tych nagród po raz 11. Nagrodą główną jest 25 tysięcy złotych. Nie jest to co prawda suma oszałamiająca, ale też jako do, dodatek do e, tantiem z literatury, myślę, że dla autora niezły zastrzyk. To może tak pokrótce jeszcze podam, e, kto jest nominowany w tym roku i komu kibicuje. No nominowany jest pan Bartumi Biesie-Kirski. Muszę wam przyznać, że pierwszy raz spotykam się z nazwiskiem, w którym jest cztery razy i. Biesiekirski Biesie z książką Jasnowic. Nominowany jest Wojciech Chmielarz, Farmalalek, Ryszard Ćwirlej, Śmiertelnie poważna Sprawa, Piotr Głuchowski wspominany, Lud nad głową jest Marta Guzowska, Głowa Niobę, Jakub Szmałek, Morza Niegościnne i Marcin Wroński, Pogrom w przyszły wtorek. Ja Wam muszę powiedzieć, że ja bardzo kibicuję Wojciechowi Chmielarzowi i jego farmie lalek. To jest w sumie jedyna książka, którą przeczytałem z tej grupy nominowanych. To wielkie, wielkie ułatwienie. Sumie, wielkie ułatwienie, ale znam niektórych autorów pozostały, więc wiem, mniej więcej wiem, w jaki sposób tworzą swoje książki. A... Farmalalek to jest druga książka Wojciecha Chmielarza, która opowiada o komisarzu Jakubie Mortce. Pierwszą książką był podpalacz, no i to jest taki jakby ciąg dalszy tej książki, więc warto by się najpierw zapoznać może z podpalaczem, bo Jakub Mortka w podpalaczu pracuje na komendzie w Warszawie, a po tych wydarzeniach, które są w pierwszej książce, zostaje przeniesiony. No, niby karnie, niby na odpoczynek do komendy w Krotowicach. Krotowice to jest takie wymyślone miasteczko. Tak naprawdę w domyśle można rozpoznać tam ślady kowar. Więc do tych Krotowic zostaje pan Jakub Mortka, komisarz Jakub Mortka zesłany. No i miał, miała być sielanka, ale jak to mówił, mawiał Zdzisław Maklakiewicz. Życie nie jest takie proste. W miasteczku zaczynają ginąć dzieci. Znaczy, się ginie dziewczynka, okazuje się, że wcześniej też zginęła jakaś cygańska dziewczynka, no i policjanci z komisarzem Mortko na czele biorą się do roboty. Tu jest fajny myk w tej książce, bo autor często gubi nas. Często myli tropy, że myślimy, że książka skręci w całkowicie innym kierunku niż za chwilę się to, to dzieje I, i pewne rzeczy stają się mniej ważne, zaczynają się robić inne rzeczy ważne, by następnie znowu e, pójść w drugą stronę. Także ta książka jest świetnie napisana, jest to dosyć mroczny kryminał, z takim e, e, no dosyć e, no, ciężkim klimatem, bo to i dzieci, i, i morderstwa to, to zawsze ciężko, ale jak to mówią, nie jest tak łatwo wszystko przewidzieć, więc nie chcę to za dużo zdradzać. W każdym razie bardzo polecam książkę Farma Lalek. W sumie nie chciałem dzisiaj o niej mówić, ale jakoś tak przy okazji właśnie tych Nagród Wielkiego Kalibru, Kalibru mi, mi samo wyszło. Farma Lalek Wojciecha Chmilarza. Ja na serwisie Lubimy czytać, dałem tej książce Dziesiątkę, bo uważam ją naprawdę za świetny, wybitny wręcz kryminał, jeżeli chodzi o autorów polskich też, więc naprawdę polecam, nie tylko właśnie wielbicielom kryminałów, no, znacznie lepsza od Podpalacza moim zdaniem, od pierwszej jego książki, także no, myślę wydaje, że można nawet przeczytać ją, w, gdy ktoś, jak, jeśli ktoś nie lubi po kolei, to, to może sobie ją... Przydać tak odrębnie, dużo nie straci. No, a co do pozostałych autorów, to właśnie tak mówię. Nie czytałem żadnych innych książek, ale znam autorów, znam Ryszarda Czwirleja, który pisze swoje kryminały w klimatach perelowskich. On robi to w taki sposób, że po prostu czytając to, umieszcza tam, pisząc to, umieszcza dużo takich perelowskich artefaktów, gdzie czytając to możemy sobie powspominać różne fajne rzeczy jak syfon jak, jak e, popielniczka z luksferu jak no nie wiem masa ty, tego jest tam więc e, bardzo fajna e, taka nostalgiczna e, natura te, tych, tych kryminałów no i bohaterami jego kryminałów są milicjanci z Poznania, z Wielkopolski e, i co ciekawe jego książki nie powstają w, w, w, w porządku chronologicznym Czasami akcja dzieje się w roku 86. czasami w 88. by w następnej książce znowu wrócić do 81 roku, a akcja tej książki, która właśnie jest nominowana, dzieje się w roku 1983. A ja ostatnio czytałem sobie Mocne Uderzenie i był rok 1988 i koncert w Jarocinie, festiwal muzyki punkowej w Jarocinie. Moje klimaty młodzieńcze. Wtedy wygrały Zielone Żabki, więc bardzo miło się czytało mi to, ten kryminał. No i właśnie też polecam właśnie Ryszarda Ćwierleja. Co tam jeszcze jest? Marta Guzowska raczej nie wygra, bo rok temu wygrała. Rok temu wygrała kryminałem Ofiara Polikseny. Dzisiaj, znaczy dzisiaj w, tym, w tym roku druga część tej książki Głowa Niobe. Ona podobno pisze takie archeologiczne kryminały. W środowisku archeologicznym coś tam gdzieś znajdują i coś się dzieje. Nie wiem, podobno dobra jest. Coś, coś wydała, znajdują, musi być Coś znajdują, ktoś umiera. No tak, jest Marcin Wroński. Jak ktoś lubi kryminały retro, to, to jest specjalista o tych kryminałów. Tak jak Krajewski, to właśnie Wroński osadza swoje kryminały w czasach przedwojennych lub krótko wojennych, No i tym razem nominowany jest pogrom w przyszły wtorek. Wszystkie te jego kryminały dzieją się w Lublinie, z tego co wiem, a głównym bohaterem jest komisarz Maciejewski. Ja czytałem tylko z Wrońskiego Skrzydlatą Trumnę, a Skrzydlata Trumna rok temu była, wygrała nagrodę czytelników. O. Chociaż nie wiem, czy tak yy, yy, zasłużyła na to, bo ta Skrzydlata Trumna była taka raczej średnia. Nie mówię, że zła, ale, ale średnia miała y, te elementy lotnicze, to mi się podobało. No dobra, to może tyle o, tej, o tych nagrodach wielkiego kalibru z mojej strony. Znaczy ja myślę, że my jeszcze będziemy o tych nagrodach rozmawiać, na pewno kiedy zostaną przyznane, bo nie ukrywam, że dla mnie te nagrody są takim wyznacznikiem tego, co czytam w okresie wakacyjno-letnim. Zawsze staram się wszystkie książki, które były do tych nagród nominowane, przeczytać. Z tych tegorocznych ja czytałem tylko Głowę Niobę, Marty Guzowskiej. No nie mogę powiedzieć, że ona jest moim faworytem do zwycięstwa. Mam nadzieję, że pozostałe nominowane książki będą stały na troszeczkę wyższym poziomie i myślę, że gdy te nagrody zostaną przyznane to wrócimy, być może kiedy pokusimy się przynajmniej my, Arku, w dwójkę bo lubimy kryminały i to nie tylko te polskie i być może uda nam się podyskutować o zwycięzcy no tak, ja liczę na to, że będzie to Alek, tak czy inaczej a właśnie o, o nagrodach wielkiego kalibru dowiedziałem się od Ciebie y, jakiś, tam, jakiś czas temu bo nie wiedziałem nawet, że taka nagroda istnieje. Tak, bardzo fajna mm. nagroda, bardzo fajny event tutaj we Wrocławiu. Wiele fajnego się dzieje w czasie festiwalu, bo to, jest, bo to jest właśnie festiwal kryminału we Wrocławiu. Jeżeli ktoś ma czas, ja naprawdę polecam, żeby wpaść. Jest wiele okazji do tego, by spotkać się z autorami. Jest wiele okazji do tego, żeby spotkać się z, wy z, wy z wydawcami. Wydarzenia, po Podczas tego festiwalu odbywają się w małych kawiarniach, w, ma w małych klubach, więc klimat jest naprawdę świetny. Więc obok książek to jest również wydarzenie kulturalne do udziału, do udziału, w którym ja na pewno wszystkich gorąco zachęcam. No i fajny pomysł, bo ja nie słyszałem o, o czymś takim wcześniej. No, polski kryminał był swego czasu bardzo e, mocną częścią polskiej e, literatury. W pewnym momencie troszeczkę podupadł e, i tego typu działania promocyjne są mu bardzo mocno potrzebne, e, bo my mamy się czym pochwalić. E, tylko jak to często jest w Polsce swego nie znacie, cudze chwalicie. E, te wychwalanie w Polsce skandynawskiego e, kryminału, wynoszenie go wręcz podniebieniem Biosa, Doskonałości. Ja uważam, że wielu polskich autorów w porównaniu z takim świętej pamięci Stygiem Larsonem czy Iones, bo naprawdę, naprawdę nie ma się czego wstydzić. Ja stuprocentowo popieram co ty mówisz. Spotkałem się z, z wieloma autorami właśnie polskimi, którzy, i, i to nie tylko w skryminałach, bo i fantastyce też tak jest, że, że nie mamy się czego wstydzić. Ani na tym polu, ani na Okej, okay, Czyli co? Czyli zapraszamy do Wrocławia e, na e, festiwal kryminału. Tak. A kto jest, niech się cieszy. I nie chodzi po kawiarniach i spotyka autorów. I pije piwo. <grych> tak. To ja odbiję z tematów książkowych w klimaty filmowe. Zacznę dziś od tej strony, a dopiero później e, sięgnę po książkę, bo z tego, co wspominałem wcześniej, dziś też nie jest to typowa beletrystyka, więc y, mogę to zostawić na potem. E, całkiem niedawno w tym tygodniu obejrzałem film z 2010 roku, e, norweski film, Łowca troli. W ogóle, gdy usłyszałem tytuł, to myślałem, że będzie to jakiś fantastyczny film y, umieszczony w jakiejś magicznej krainie, klimaty nie wiem, Władcy Pierścieni, Hobbita i tych klimatów, bo trole od razu mi się skojarzy z jakimiś krasnoludami i, i, i tego typu historiami. Okazało się, że jest to norweski film y, y, ten gatunek filmów nazywa się w ogóle Mokomentary. To jest coś takiego jak bardzo popularny w latach 90-tych Blair Witch Project. Pamięta pamiętacie Blair Witch Project? Mm -hmm. Pamiętamy, gdzie, gdzie, gdzie po prostu wszystko było wyprodukowane w ten sposób, że, że tak naprawdę widz miał być święcie przekonany, że to co ogląda, to ogląda zapis z czyjejś kamery. Podobnie jest w tym przypadku, no może z tą delikatną różnicą, że jakby wiemy, czyja to jest kamera. Grupa norweskich studentów realizuje film dokumentalny o kusownikach Niedźwiedzi w Norwegii No i trafiałem na trop Jednego z no, W ich mniemaniu właśnie Kusownika, który zabija Takie niedźwiedzie Jak się później okazuje, ten pan jest Łowcą troli no i bardzo, bardzo szybko przechodzimy z tego momentu w którym wydaje nam się, że jest to taki film w klimacie Blair Witch Project, że nic nie zobaczymy coś się wydarzy i tak dalej do przekonania, że pomimo zapewnień producenta że jest to nawet horror to my tu oglądamy taką powiedzmy delikatną, ironiczną komedyjkę z elementem no nawet, no nie, nie powiem nawet, że grozy, bo, bo, bo mnie śmieszyły niektóre momenty, które, które w tym filmie obejrzałem. Już zacznijmy od tego, że bohaterowie nie wierzą w to, że człowiek, którego spotkali jest łowcą troli i cały czas do kamery mrugają oczkiem, co może być powiedzmy denerwujące dla takiego zwykłego widza. Efekty specjalne, oczywiście, pojawiają się trole. Zaspoiluję, Zaspo, za, za bo e, wystarczy obejrzeć trailer i, i również zobaczycie, że trole się pojawiają e, cały, cały czas. E, główni bohaterowie śledzą z kamerą tego mm, łowce troli i jakby dokumentują jego pracę i dowiadują się skąd się wzięły trolle, dlaczego o nich wcześniej nikt nie wiedział, dlaczego rząd zataił istnienie troli, no i dokumentują to, czym się ten łowca troli zajmuje. No, Skandynawia to jest to jest taka kraina, z których trolle się wywodzą. No i tutaj jest jedna z recenzji, którą w międzyczasie przeczytałem. Ktoś napisał, czy zastanawiacie się, dlaczego w Norwegii jest tak mało chrześcijan? No i oglądając ten film, dowiadujemy się, dlaczego tych chrześcijan jest... Zostali zjedzeni. Ja chciałem opowiedzieć dzisiaj o oku jelenia pili piłko, ale chyba dzisiaj nie opowiem. Ja wiem, dlaczego nie ma chrześcijan w Norwegii, bo ta książka mniej więcej o tym traktuje. Ale to dzisiaj chyba nie opowiem, bo to za dużo y, czasu by chyba zeszło na to, bo to sześć tomów aż. Ale w, w oku wokół Jeleni nie ma troli. No tutaj ciężko mi mówić y, jakby o aktorach, ciężko mi mówić o y, reżyserze. No jest to produkcja norweska, jakby klimaty mniej znane. Y, Osoby, które pojawiają się w tym filmie, to często debiutują w ogóle na ekranie kina. Film już od jakiegoś czasu powinien w świadomości widzów się tam przewijać, a jednak tak się nie wydarzyło. Nawet rok po premierze był promowany, a, a jakby ta promocja była na tyle yy, niewidoczna, że ja o tym filmie nie słyszałem. do. Ja słyszałem o tym w jakimś podcaście, już teraz nie pamiętam w jakim, ale albo to była Fantasmageria, albo jakiś inny podcast o grach. I tam oni mają też kącik kultur kult kulturalny i tam gdzieś to usłyszałem. No i yy łowca troli, tak. No i teraz, jeżeli padłoby pytanie z Waszej strony, czy warto obejrzeć ten film, no to ja jak zwykle będę się trzymał mojego zdania, że warto oglądać wszystkie filmy, które mogą zawierać w sobie coś intrygującego. Ja się bawiłem dobrze, bo <śmiech> jak już wyczaiłem, o co chodzi, to nie spodziewałem się niczego wielkiego. Wiedziałem, że te filmy takie dokumentalizowane bywają takie Trochę, trochę nudnawe przez to, że, że poszczególne sceny się dłużą, bo mają sprawiać charakter materiału, który jest nagrany dla widza przed obróbką. No i tak samo jest właśnie w tym, w tym przypadku. No, tutaj mamy, mamy takie sceny, które są surowe i, i to wspomniane przeze mnie mruganie oczkiem głównych bohaterów do kamery, którzy na, naśmiewają się z niektórych sytuacji. Ja muszę powiedzieć, że ja takich filmów nie, nie, nie lubię za bardzo, wiesz? Ja, ja raczej chyba po, po tym filmie sięgnę, dlatego, że ja nie lubię tej trzęsącej się kamery. Yy, czasami nawet yy, bez sensu się ta, ta kamera tak trzęsie, że nie wiem, nie wiem po co. A po prostu mnie to denerwuje. Jeszcze w szeregowcu Rayan, to była ta kamera z ręki zastosowana przy, przy desancie w Normandii, no to jest ok, ale kiedy całość filmu jest nagrana z ręki to mnie po prostu mnie to męczy, męczy mój wzrok Nie, nie jest to najwygodniejsze dla kogoś, kto by nie widział wcześniej takich filmów, jakby nie jest przygotowany na to, że zostanie wrzucony w coś, co nie wygląda szablonowo Ja nie miałem czasu niczego oglądać w pełnym enterażu, muszę powiedzieć, bo jakoś tak człowiek z... Zmęczony wieczorem, już mi się ostatnio zasypiam. Obejrzałem sobie kilka pilotów seriali. Jeden stary i dwa nowsze. Ten stary to był Luther. Taki serial BBC chyba. W każdym razie brytyjski. Z, jak on się nazywa? Idris Elba. Taki aktor. On grał w takim serialu, którego bardzo lubię, bardzo, o Jezus, był świetny, The Wire. No i mm, Idris Elba gra detektywa Johna Lutera, Lut Johna Lutera, John Lutra. no i mm, Odio... ten pilot był słaby. Od jutra ground Lutra. Ale to jest jakiś, takich mój starszy serial, bo ja to gdzieś kiedyś... On ma chyba... On ma chyba ze 3 sezonu, on miał on chyba ze 3 lata temu był chyba pierwszy sezon, no dokładnie nie wiem. Obejrzałem właśnie ten pierwszy. Dlaczego jest słaby? Dlatego, że główny przeciwnik w tym pilocie i chyba w całym właśnie, przynajmniej w pierwszym sezonie, nie, nie patrzyłem dalej, jest tak mega denerwujący jak dla mnie. To jest kobieta grana przez Ruth Wilson, napisałem sobie. Ruth Wilson. Ona wygląda, jakby miała e, silikon, czy tam jak to się mówi, wstrzygnięte w usta. Botox. Taki ma dziubek. Botox. O Botox, dobrze mówisz. No, znasz się bardziej na, tym, na tych e, no, e, operacjach plastycznych niż ja. <grym, <grym, no i. E, sied siedzę, siedzę w temacie. I ona niby jest taką skomplikowaną psychologicznie, skomplikowaną psychologicznie przeciwnikiem, a mnie po prostu tylko i wyłącznie irytowała na ekranie i, i ja nie widzę tam żadnego skomplikowania, żadnego problemu z tą kobietą nie widziałem i odrzucił mnie ten, ten, ten pilot niby to jest e, dobry serial, ma ponad 8 e, gwiazdek czy tam punktów na filmwebie e, więc no, chyba się ludziom podobał więc może kiedyś dam szansę, ale no, muszę odsapnąć. No, na razie mam inne ciekawsze rzeczy do oglądania. A drugim takim serialem to był zaczynający się serial. Znaczy dosyć głośny ostatnio, bo, bo wszyscy tam gdzieś w tych internetach go chwalą. Się nazywa Penny Dreadful. Słyszałeś? Nie, ja w ogóle ani, ani nie interesuję się nowościami serialowymi, ani nie, nie, tropiłem, jest, nie tropiłem niczego nowego, póki nie... To jest nie. serial stacji Showtime, tej od Dextera i tak dalej. I to jest serial kostiumowy. Wszystko się dzieje w wiktoriańskim Londynie. Jest mgła, jest mrok, jest... No... Nie chcę za dużo mówić. Jest dosyć brutalny jest krwisty, są flaki na wierzchu, jest, są wampiry, coś przypominające wampiry, ale to nie jest o, o serialu wampira. Jest e, dr Frankenstein, jest e, Kuba Rozpruwacz, czyli mamy do kotła wrzucone wszystkie te londyńskie, e, wiktoriańskie no, ikony e, literatury no i się dzieje fajnie. Jest dobra bardzo obsada aktorska. I kurczę, widzisz: Timothy Dalton, jedna z głównych ról, Eva Green, główna rola kobieca. I jak on ma na imię George Hartnett, tak? Też taki aktor. Gra rewolwerowca takiego z dzikiego zachodu, który tam występował aktorsko w Londynie. Wszystko jest bardzo fajnie połączone i, i naprawdę. Jestem bardzo ciekawy, co się będzie dalej działo. Na razie tylko pilot obejrzałem. Eee, trochę straszny. Beata trzymała mnie za rękę kurczowo, oglądaniu tego. Ale ona się, bała, I... ona się bała, czy ty? Ona się bała, ja się nie bałam. Ja się nie boję takich rzeczy. Ja się boję duchów. A duchów takich, wiesz, umarłych. Bo jak byłem mały, to babcia mnie zabrała do domu sąsiada, który umarł. I widziałem trupa w trumnie, mając kilka lat i mam traumę na trupy, wiesz? Na, znaczy nie na zombie, tylko na, na nieżyjącego człowieka. Nie lubię patrzeć na nieżyjących, lu nieżyjących ludzi w trumnie. Hmm. taka bab Babcia mi taką rozrywkę zapełniła. wyobraź sobie chcia chcia Chciała Cię zahartować, a... No, ale ja do dziś pamiętam to. On tam, on tam leżał w tym w swoim pokoju, jakieś świeczki się paliły, jakieś tam babcie nad nim yy, i ten zapach taki, tych kwiatów, jakiś taki dziwny. Ojej. nie, nie, nie. No. <śmienic> także te, nie boję się filmów o zombie, wampirach i innych wilkołakach, ale tak trupów to trochę się boję. Aha, czyli nie, nie. Wiesz, sobie wyobrażam, co bym zrobił, gdyby sobie Nie Niemal jesteś odporny na wszystko poza ciałem w trumnie. Lubię. Nie, nie, boję się bladych facetów w garniturach. <śmienic> <śmienic> Z tym, z no, z różańcem w, splecion w splecionych dłoniach. A, a kolega macie jakiś blady dzisiaj jest? <laughs> no. Tak. kolejka Maciej w ogóle jest jeszcze? Czy gdzieś ja jeszcze? jestem. Ja przez moment miałem problemy z połączeniem, ale w tej chwili już wszystko wróciło do normy i przysłuchuję się temu, o czym sobie tutaj rozmawiacie. Ja niestety nie mogę zaproponować żadnego tematu ani filmowego, ani tematu serialowego, ponieważ ostatnimi czasy kompletnie nie przesiaduję przed telewizorem ani w kinie. Nie wiem, jakoś nie tyle brak czasu, ile brak nastroju. Ale chciałbym takim płynnym ruchem przejść od tematów filmowych do tematów muzycznych. Czy mógłbym? Co panowie na to? Jeszcze tylko powiem, jeszcze nie, nie słucham ostatnio muzyki, tak nawiązując do twojego, nie, nie telewizji, nie słucham muzyki, bo mi się MP3 zepsuła. I, a ja nie słucham e, muzyki w telefonie, bo po pierwsze nie ma miejsca, a po drugie m, mam lekką fobię na, na, na, na, na punkcie, e, to się nazywa nonofobia, nomofobia, nomofobia, e, jakaś taka odmiana nomofobii, e, chyba dobrze mówię. Tak, strach przed e, rozładowanym telefonem. polega na tym, że mam lęk przed rozładowaniem się telefonu i jak mi spada... E, Bateria poniżej 50% to czuję duży dyskomfort, więc dlatego nie słucham muzyki z telefonu, bo ona wyczerpuje mi baterię. <gry> No cóż, ja też staram się słuchać muzyki tylko i wyłącznie w domu, bo wtedy mogę się cieszyć naprawdę siłą tej muzyki. <śmiech> Zwłaszcza, że ja jestem miłośnikiem mocniejszych i ostrzejszych brzmień, o czym zresztą już kiedyś wspominałem. I wspominałem również podczas ostatniego spotkania, czyli pierwszego, naszego wspólnego że w którymś z nadchodzących odcinków opowiem kilka więcej słów na temat nowej płyty zespołu Lux Torpeda przez ostatnie tygodnie dość intensywnie się z tą płytą zapoznawałem no i myślę, że jestem gotowy do tego by podzielić się wrażeniami zanim do samych wrażeń E, dotyczących samych płyt e, dotyczących samej płyty to chciałbym powiedzieć, że ja bardzo się tego albumu e, bałem, bałem, e, ponieważ e, no ja nie lubię e, pewnych e, e, płyt od których oczekuje się naprawdę bardzo bardzo wiele. A ta płyta, trzecia płyta w, dorodku, w dorobku Lux Torpedy była obarczona bardzo potężnym bagażem oczekiwań. Zarówno fanów, jak i krytyków. Pierwsza i druga płyta zostały przyjęte bardzo dobrze i przez krytyków, i przez fanów. I ten trzeci album miał być jakby dowodem na to, czy ten zespół faktycznie ma swoje miejsce na polskim rynku muzycznym więc czekałem i drżałem co takiego panowie z podsztandaru pod lux Torpedy będą w stanie nam pokazać zaniepokoiłem się jeszcze bardziej kiedy zobaczyłem pierwszy singiel z tej płyty Właściwie kiedy go usłyszałem, czyli no utwór, który chyba znają w tej chwili już wszyscy, bo ten utwór dotarł zarówno do pierwszego miejsca trójkowej listy, później cały album dość długo okupywał pierwsze miejsce na Oliście, a był to właśnie utwór zatytułowany Mambałaga. Mambałaga. No, który zbił mnie strasznie z tropu ponieważ ja spodziewałem się zupełnie innych brzmień zupełnie innego grania Lux Torpeda przyzwyczaiła mnie do bardzo mocnych riffów bardzo surowego brzmienia bardzo płaskiej gitary ale niosącej ze sobą naprawdę dużą energię a tutaj otrzymaliśmy Utwór, którego moim zdaniem nie powstydziłby się Foo Fighters amerykański. Jakoś gdy usłyszałem mam od razu mówię, idą w stronę, w którą poszli Foo Fightersi w Stanach. I wiecie co? To jest najbardziej mylne, co można powiedzieć na temat tej płyty. Kilka dni później zespół udostępnił cały materiał na YouTubie, bo taki mają właśnie sposób promowania swoich płyt, że wychodzą z założenia, nie wymagają od fanów kupowania kota w worku. I zawsze każdą płytę w całości udostępniają na YouTubie, co się sprawdza, bo później płyty Lux Torpedy sprzedają się naprawdę fenomenalnie, tak jak mówiłem. Płyta okupywała pierwsze miejsce zestawienia najlepiej sprzedających się płyt i to już jest kolejna płyta, którą oni wydali, która tak dobrze się sprzedała, ale zacząłem odsłuchiwać i muszę powiedzieć, że brzmienie najnowszej płyty Lux Torpedy jest naprawdę fenomenalne, to nie są absolutnie Foo Fightersi bardziej e, słyszymy na tej płycie e, riffy m, w stylu starych Drink, e, AC stary Drinkers ale można też tam usłyszeć e, dźwięki, które możemy skojarzyć z Rage Against the Machine z Mastodonem czy e, Queens of the Stone Age właśnie takich e, stone rockowych e, riffów jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo ale największe wrażenie robi początek tej płyty to są cztery pierwsze utwory, które ociekają takim soczystym trash metalem i to takim trash metalem w starym y, stylu, że ja pierwsze cztery kawałki y, z płyty y, katowałem przez kilka tygodni non-stop w domu, w samochodzie, na spacerze, y, na rowerze. Y, i to jest to, co jest w tej płycie niebezpiecznego. Ona jest bardzo, ale to bardzo uzależniająca. Bardziej niż dwie poprzednie płyty. Jeżeli miałbym ją ocenić w całości, to mimo słabszych momentów, takich jak właśnie ten singlowy Mambałaga, do którego też można się przyzwyczaić i można polubić ten kawałek, to całość płyty wypada naprawdę wyśmienicie, jeżeli ja miałbym przyznawać punkty tej płycie w skali od 1 do 10, czyli tak jak się przeważnie punkty przyznaje, no to to jest taka naprawdę mocna dziewiątka, a o mocy tej dziewiątki niech świadczy fakt, że ja nie pamiętam, której płycie poprzednio ja taką dziewiątkę przyznałem. Z czystym sumieniem mogę tą płytę polecić, i pomimo tego, że bardzo bałem się płyt... Tej, tej płyty. Kategorycznie stwierdzam, że jest to jedna z najważniejszych mocnych, rokowych płyt, jak, jakie się ukazały w tym roku. Jestem święcie przekonany, że niewiele będzie płyt lepszych niż ostatnia płyta Lux Torpedy. Mówię tak w skrócie ostatnia płyta Lux Torpedy, bo tytuł jest przedługi i przedziwny, a brzmi on e, a brzmi on Amorał tej historii mógłby być taki. Mimo, że cukrowe, to jednak buraki. Kurczę, ale tytuł. To tyle. Mogę sobie to wpisać w YouTube i będzie to tak, tak, Tak, ja myślę, że w ogóle możemy wrzucić do opisu odcinka linka do całej playlisty, bo to jest playlista, wszystkie utwory z płyty, wszystkich 13 kawałków jest dostępnych na oficjalnym kanale Lux Torpedy. Można je sobie po prostu słuchać tak, jak lecą na płycie. Naprawdę warto, słuchajcie, odsłuchać na YouTube, a potem kupować tę płytę, bo takie granie naprawdę warto e, wspierać i za taką muzykę naprawdę warto płacić. Ja tam za, za Lux Torpedą może tak za bardzo nie przepadam, ale zachęciłeś mnie, żebym chociaż sobie raz spróbował, chociaż wiem ze swojego doświadczenia, że raz się płyt nie słucha. Pierwsza z tych tylko to jest takie o, takie wyczucie terenu, a dopiero za drugim razem lub trzecim yy, słyszy się yy, płytę. Słuchaj, Arek. No. Ja, ja, wiem, ja, ja wiem jaką muzykę lubisz w tym przypadku ta płyta w trakcie jej słuchania zwalnia, tak? czyli najmocniejszy jest ten, ten początek później oczywiście też pojawiają się mocne kawałki przeplecione jakimiś takimi słabszymi, spokojniejszymi balladami, takie jak nie wiem chociażby Pusta Studnia czy, czy Smoła ale te pierwsze cztery kawałki czyli ostatni Yuzun Tunuku, cały cywil. Hipokrytes to jest taka kwintesencja tej płyty, taka pigułka. I tymi kawałkami można się naprawdę katować w nieskończoność. Może, muszę powiedzieć, że tytuł Smoła brzmi wolno. Tak, tak samo jak e, Pusta Studnia. Pusta Studnia brzmi głucho. No, no to tyle słuchajcie dwie fajne rzeczy bo odnośnie przewrotnego tytułu tej płyty to jakiś czas temu gdzieś Lica w jednym z wywiadów zdradzał szczegóły tego jak ten tytuł po prostu powstał i, i okazuje się, że to, to jest jakaś kwestia kwestia po prostu przy, przypadku podczas jednej z prób jeżeli się nie mylę komu się wymknęło. To, to z, te, z tego, co ja pamiętam, to, yy, bo oprócz yy, Licy, to, to, to głównym takim frontmanem, jeżeli chodzi o wokal, jest Hans, tak? Tak, tak, Hans. I, i, i, i on kiedyś po prostu tytuł tej płyty wyśpiewał na, na, na jednej z prób i, i, i reszta, reszta zespołu to chyba podchwyciła i i tak, tak nazwali I tak płytę. Bo, bo, Płyta no... na początku miała się nazywać Pierwiastek z pięciu. Zresztą no to był dość mocny tytuł. Oni Oczywiście, że to jest właśnie wynik ich wspólnej pracy, połączenia ich pięciu talentów i bla, bla, bla. Tak. Ale to dość daleko szło. Był nawet konkurs na okładkę. Był finał, trzy najlepsze okładki. Te okładki były wcale nie najgorsze. I potem nagle bang. Nie Pierwiastek z pięciu, a, a morał tej historii mógłby być taki, że mimo, że cukrowe, to jednak buraki. No i jest to chyba najdłuższy tytuł płyty, jaki w tym roku na polskim rynku muzycznym się pojawi. No te, teraz będzie taka konkurencja chyba na to, kto wyda płytę z dłuższym tytułem. A jeszcze jedno słowo dodam do tego, co ty mówiłeś na temat y, sprzedaży płyty, bo oprócz tego, że y, była na pierwszym miejscu najlepiej sprzedających się płyt, to okazuje się, to, też takie zestawienie widziałem jakiś czas temu, Lux Torpeda w ogóle sprzedaje najwięcej płyt w Polsce. Tak, no to, to słuchaj, wydaje mi się, że to jest dowód na to, że yy, ludzie yy, Kupią płytę, jeżeli ona jest naprawdę dobra, tak? i wcale nie musi oznaczać fakt udostępnienia plików z muzyką czy całych utworów w internecie, wcale nie musi oznaczać, że one później się nie sprzedadzą w formie płyty. Po prostu dobry materiał i uczciwe podejście do słuchacza, do fana przekłada się później na sprzedaż, na sprzedaż płyt. A Lux Torpeda od początku, od pierwszej płyty udostępnia swoje utwory w internecie, przed, przed wydaniem płyty i wszystkie trzy płyty dotarły do pierwszego miejsca na olisie, więc to nie jest pojedynczy przypadek, tak jak mówiłeś, bo i pierwsza płyta Torpeda i, i robaki tak, e, e, morał dochodzą do pierwszego miejsca na Oisie. no i troszeczkę czasu na tej jedynce spełniają, spędzają. No, ta, filo ta filozofia jest jest, jest. Tu się bardzo sprawdza i, i kurczę, y, większość zespołów tak powinna robić, bo jak wiadomo, y, zespoły, kapele, wykonawcy nie robią kasy na płytach, tylko na koncertach. W tej chwili już tak wygląda proces zarabiania pieniędzy na muzyce w Polsce. z no, lat temu, gdy Steve Jobs zaproponował grupie YouTube, żeby swoją płytę wydali w, w, po prostu w postaci plików mp3, udostępnili ich w iTunesie, to niektórzy pukali się w głowę okazało się, że osiągnęli sukces sprzedaży i no, nie ma co się oszukiwać, no. Dzi dziś artysta musi rozumieć internet, bo bez tego ani rusz bo nie da się <coughs> walczyć, niestety no kiedyś Kazik Staszewski walczył y, z, z piratami którzy jego krążek mi, mi... On, on, on chyba nadal no walczy. tak, ale w, w, wynik tej walki to jest taki, że Kazik Chury, że Kazik dane. bardziej się oś, oś, ośmieszył niż cokolwiek, niż, niż cokolwiek wygrał, tak? A to była bardzo głośna historia akurat tamtego krążka, który w ręce piratów trafił przed premierą, co było, to tutaj też się nasuwało pytanie, w, w którym momencie ten proces piracenia płyty się odbywa. No, jakby w kręgu zaufanych ludzi. Może sam wypuścił płytę do internetu, a potem, żeby e, nikt go o to nie posądził, to rozpoczął tą walkę z wiatrakami. No, nie wiadomo. Proszę Pana, to w tym, świecie, w tym świecie to już scenariusze filmów już, już wychodzą. Słyszeliście, że Tarantino zrezygnował z jakiegoś filmu, bo scenariusz wyciekł cały. No coś mi się obiło już, faktycznie. Było no. coś takiego. Też mi to się tylko obiło, bo nie, nie drążyłem tematu, że zaufany człowiek Quentina Tarantino, jeden z aktorów chyba, czy ktoś, nie, nie, nie podane jest, kto wypuścił w świat. No to może ja jeszcze tylko na sam koniec powiem, bo tutaj mówiliśmy o muzyce, że dostępna w internecie. Warto kupić tą płytę, ponieważ no, to co najlepsze, czyli to całe muzyczne serce zostało w tym przypadku okraszone naprawdę bardzo ładnym opakowaniem, świetną wkładką zawierającą wszystkie teksty utworów, zdjęcia muzyków. Ja myślę, że to też jest pewien wynik tego, że muzyka jest dostępna w internecie, że te płyty, które w tej chwili się pojawiają, one są po prostu ładne, one są piękne, one mają e, dobry papier, są pięknie wydane. E, kiedyś kupując płytę bardzo często było to plastikowe pudełko i jakaś książeczka w środku, tak? Teraz te płyty zaczynają naprawdę wyglądać. E, my wiemy, za co płacimy kupując e, fizyczny przedmiot i w tym przypadku tutaj chłopaki też stanęli na e, wysokości zadania i ta płyta jest po prostu ładna. Chce się Trzymać w rękach, chce się otwierać wkładkę, chce się ją przeglądać, wracać do tego pudełka. To nie jest płyta, którą się po pierwszym przesłuchaniu odkłada na półkę, zgrywa mp i jedzie już później z telefonu czy z odtwarzacza. Naprawdę jest bardzo przyjemnie trzymać tą płytę w rękach i wracać do jej zawartości. To już naprawdę wszystko, co mam do powiedzenia na temat tej płyty, którą w skrócie możemy nazwać no To Dużo łatwiejszy tytuł, tak. Możesz powtórzyć spokojnie. Tak, tak w skrócie mówiąc, prawda? Ja miałem taki okres w życiu, że ja kupowałem płyty sobie z Amazona dosyć dużo, bo używane płyty w idealnym stanie, z, można było kupić za jednego pensa, dosłownie 1 pens, czyli praktycznie nic. No plus koszt, koszt przesyłki fund 26. U mnie to tak to wyglądało, więc za, za funt 27 yy, zostałem właścicielem kilku dobrych płyt lub, lub nawet kilkunastu. A pozostałe tam kupowałem też za, za 20 pi, za, za 99 yy, pensów, za yy, taka cena mniej więcej. No to też prawda, że w tej chwili właśnie dzięki temu, że ludzie kupują płytę, zgrywają ją na MP3 i wrzucają na półkę, później te płyty można kupić używane w doskonałym stanie właśnie w Internecie, tak? Na wszystkich mhm. serwisach aukcyjnych. No, albo z Amazona. Albo z Amazona. No to też jakieś tam, to jest jeszcze jakaś taka droga. To co, wystarczy na dzisiaj chyba, co? No myślę, że tak. Nie chcemy zanudzić nikogo. Yy, no. Możemy zaprosić od razu no, czy... na siódme spotkanie. Mam no. nadzieję, że nie będziemy musieli długo na nie czekać w przyszłym tygodniu. No może o tym oku jelenia. Czyli no ja już opowiem. też mam temat, który od pierwszego spotkania gdzieś tam kiszę. Muszę go w końcu z siebie wyrzucić. Więc yy, możemy zaprosić. Ja sobie zapisałem na dzisiaj, ale jakoś tak za dużo było tego. Tak badania. jest. To co? Yy, panie kierowniku, z malborskiej. Kończ waść, pan. Proszę, proszę pożegnać się, słuchaczy. Profesjonalnie. Ja już się żegnam i oddaję głos kierownikowi do studia w Malborku. Ja też. Profesjonalnemu żegnaczowi. <grym> to tak jak dawniej w Anglii rodzina królewska miała takiego specjalnego człowieka, który obwieszczał wszystkie ważne tematy, idąc przez miasto i dzwoniąc dzwonkiem. Drodzy Państwo, to było kolejne spotkanie z audycją, która nazywa się 100 gram kultury. Miło było miło było nam po prostu po raz kolejny dla Państwa porozmawiać na te przeróżne tematy, które przygotowaliśmy. Miło było również nam dotrzeć do momentu, w którym tych, tych tematów nam nie zabrakło, a zostało na kolejne spotkanie, na które już teraz chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić. Jak zwykle słyszymy się na 100grampopkultury.pl Tam znajdziecie nasze audycje, które możecie pobrać do swoich telefonów odtwarzaczy. Możecie słuchać nas również ze strony. Zachęcamy do komentowania. Zostawiaj również swoje komentarze na facebook.com, ukośnik popkultury, tam również jesteśmy i tam przez kolejne dni możecie również z nami się kontaktować. Byli z Wami Maciej Skwara, Arkadiusz Trendowski i Łukasz Mocek. Do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!